Cisza! Dzisiejszy temat lekcji. Co autor miał na myśli? Też jest to cisza! A, to, to już. Przepraszam. <grym> to jest to jest Ty jest sześć? Sześć? Coś szumi. Ty. Może szumi. Może to może? Może. A, mo, a może nie? <grym> może nie? To co? Chyba nie mikrofon, nie? W kolejnym odcinku, drugim już, a właściwie pierwszym, nie licząc pilota Witają Was w odcinku podcastu, co autor miał na myśli Witają Was Ja, Waldek oraz Kudłaty Dzisiaj, jako że jest 11 dzień listopada czyli rocznica Mamy święta Jest 95 piąta okrągła rocznica odzyskania niepodległości to chcieliśmy zrobić wiersze takie niepodległościowe, jakoś takie przystępniej dla ludzi opowiedzieć, ale się okazało, że wszystkie te wiersze są tak strasznie napuszone i... I krótkie. Że to, to, to, to się nie da. Panie, to się nie da. To się nie da. Ja to często słyszę na budowie. <śmiech> no, <dlaczego> Dlatego <śmiech> mamy dwa krótkie wiersze. Zaczniemy od wiersza Władysława Bełzy pod tytułem Katechizm Polskiego Dziecka. Wszyscy znamy. I to leci tak. Kto ty jesteś? Polak mały. Tutaj nie wiem dlaczego mały. Możliwe, że to jest odniesienie do dziecka, ale to jest zbyt proste wyjaśnienie, bo to jest przecież poezja. Wiersze zawsze są zawiłe i skomplikowane. Jest zawsze drugie dno. Z drugiej no, chodzi o to, że ktoś jest małym Polakiem, po prostu no. takim, no, takim, no, jakby to yy, sprecyzować, po prostu szarym, zwyczajnym człowieczkiem, który niewiele może, bo takich jest w Polsce dużo, małych Polaków. Jaki znak twój? Orzeł biały. No to może nie jednak wszystko, nie mamy takiego wszystkiego małego. Co? No nie no, chodzi o to, że orzeł to jest, no nie wiem, czy to kompleksy wychodzenia ale no że właśnie, biały to jest... Że biały to, to już to po robocie. Po prostu, to już w tamtych czasach ale, był rasizm w Polsce. tak, to wychodzi rasizm. Gdzie ty mieszkasz między swemi? To chodzi o to, że mało kto ma dom w Polsce, tylko ludzie mieszkają na kupie, w blokowisku i no to, to mieszka między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. No i to ja właśnie nie za bardzo rozumiem, bo są różne kraje, Śląsk, Mazowsze, no, no. kraje, czyli krainy mm. geograficzne. Pomorze jest. A to jest, oni sugerują tutaj, autor, że to jest wszystko Polska no, Ziemia. To, chyba, że właśnie to trzeba rozumieć dosłownie, czyli mają jakąś ziemiankę gdzieś, A żeby może? unikać zus i, i tak dalej. żeby podymnego nie płacić. Tak. Mieszkałem w ziemi, chyba, że to jest o tych poległych Polakach. Oni już A. w ziemi mieszkają. No, Czym ta ziemia ma ojczyzną? To by pasowało. Czym zdobyta, twią i blizną? No to, to pasuje pasu, jak jest... cholera. To jest o, po, o poległych Polakach. Tak. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A to, to, no to, to, chyba, to, to, to chyba dosłownie. Tak. A w co wierzysz? W Polskę, Polskę wierzę. wierzę. Już tylko trupy wierzą w Polskę? Czym ty <laughs> Nie dla niej wdzięczne dziecię? Coś jest winien oddać życie. No to jak to dopiero, przecież nim się spoległy Z winien oddać życie no to to takie, nie wiem krótki wiersz jest, ale takim no... mało, mało sensu ma no, no w ogóle ja słyszałem, że podobne święto 11 listopada powinno być radosne Kiedy? a ja tu nie widzę za dużo radości w tym wierszu chodź, chodź Radek chodź, chodź, chodź, mamy gościa ja sprząta. sprząta przed nas gości sprząta w święto to? miałeś nie pracować ale ja nie jestem patriota wyszedł niepatriota. No, ale tacy są ludzie, widzisz. Tacy są Polacy. Taki czuły na poezję jest. Tak, tak jest. I jest niepatriotą. Niepatriotą. O, nie to źle. No także no... Przyjdziecie takiego. bo ja chcę. Jak człowiek ma się cieszyć w święto niepodległości? Widzieliście amerykańskie święto niepodległości? Tam są fary, pompa tego, państwa UFO gdzie, ląduje. A u nas to jest tylko te, te y, samochody satelitarne tvn płoną w nocy. Tak Światełko do nieba. No. Tak. Dobre, to może... no, oddać życie. No, to oddać życie. To może drugi, taki bardziej jakiś y, y, o optymistycznym tytule y, y, wiersz Józefa Mączki pod tytułem Wstań Polsko moja. <śmiech> Wstań Polsko moja. Uderz w czyn. Co autor miał na myśli? Waldek miał jakąś, jakąś koncepcję ja, tego. Koncepcję, no. Ja go inaczej nazywam, w każdym razie, niż Polska. Antykoncepcję. <gry> Ale uderz w czyn, no. Czy by o tym pisać wypada, to ja bym tutaj... Idę znów przebojem w bój szalony. Już płonie ląd podziemnych min. Bo to jest bo. taki taki wojowniczy no, go... to tutaj nie, a tutaj mamy inne podziemnych, czyli tak w tajemnicy on, wiesz a może chodzi o tych podziemnych, którzy w tej polskiej ziemi mieszkają, no, ale... ale mamy tutaj inne podejście do sprawy, bo tam jest że o, trzeba no. odyć życie, tu tego, że zakłada się, że człowiek zginie na wojnie, a tu jest nie walka tego Krwawą godzinę biły dzwony Zerwane pęta Uderz w czyn ja Poszły konie po betonie Stań polsko moja Strząśnij proch znaczy, chyba chodzi... Czy ja mi się wydaje Czy słowo strząśnij Nie jest przypadkowo użyte Jest na pewno nie przypadkowo użyte Ale co masz na myśli Na co autor miał na myśli Miał na myśli żeby strząśni proch A czy i proch proch, bo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. A, to, to przepraszam. Za żałosne marzeń ucisz łkania, za tobą zimny smutku loch, to, czy to jest... Czy go zamknęli gdzieś? Przed tobą świty z martwych wstania, a niech ci skrzydeł strząśnij i proch. To jest naprawdę o tych poległych Polakach. Czy naprawdę wszystkie wiersze <śmiech> są o poległych Polakach? Ja wybrałem dwa losowo. Y... No, no to... to... Stań, Polsko moja! ognist... co? A, w ogniach zusz, nowe się szlaki krwawią. O, tobie. Potu? O, żej ci będzie w ogromach burz, w gromach, nie ogromach, w gromach burz, niżli w zwiędłych wspomnień grobie. Czyli on naprawdę mówi o aha, to jest stanie a... Polski, że tutaj nie było, a tu już będzie. No to... Kiedy nie było? No dawno temu, jak jeszcze pierwsi Słowianie y, żyli w domach z drewna, to jeszcze nie było Polski. Hmm. Dopiero Kazimierz Wielki zastał Polskę drzewnianą, a zostawił budowaną. Tak, to wstani Polsko mój. I ja bym tu wrócił do mojej koncepcji, <śmiech> że ja go jednak inaczej nazywam niż Polsko. Ja I dziwne... być może to wcale nie chodzi o nasz naród. Ja mam dziwne wrażenie, że po prostu jest błąd na stronie, ale wstań Polsko mój. To, to nie, to wyraźnie dla, wiesz... Co bardziej spostrzegawczy słuchacz by się zastanowił nad tym? Ja mam w ogóle teorię, że skąd? Ja byłem wczoraj na obiedzie takim eleganckim... Fajnie, też byłem kiedyś na obiedzie. No, ty... Byłem takim na eleganckim obiedzie, a potem dostałem po mordzie, że niekulturalnie jako jedyny mężczyzna przy stole nie nalałem wszystkim kobietom soku zanim sobie, bo ja sobie wziąłem sok i sobie nalałem. I ona mówi, że... Typowym Polakiem w no, tych ...że Polska! Że w Polsce mamy takie zasady. Nie w całej Polsce, tylko w całej Polsce! <śmiech> nie piknik, Nic. tylko piknik! Że trzeba i że to kultura tak wymaga, i są pewne zasady, a ja mówię, jakie zasady? Jacy ludzie tworzyli Polskę? Tacy ludzie jak Kmicic. Tak, on tworzył tak, Polskę? W to czy... szlachta za Kmicicem, ty widziałeś jak. kmicic on chyba to był postacią fikcyjną? Nie, nie, fikcyjne postacie tworzyły Polskę? Absolut, choć tak by można było to w sumie teraz widzieć, ale nie to by było lepiej, no jak on wszedł? On wszedł sobie do tego pomieszczenia, wziął kurczaka jadł rękami, obgryzał normalnie żadnych sztuców i to było w porządku, i to było w porządku No i co dalej? Kontynuuj No kontynuuj. ja tłumaczę, że przecież taki kmicz albo wołodyjowski to czymże jest jedzenie kurczaka albo nalewanie soku wobec ojczyzny no, z obowiązkiem, no bo jak nie będziesz, ja to padniesz jak betka, masz zginąć na wojnie. I to jest nawiązanie do tych wierszy, że trzeba umrzeć, ale te wiersze już są o tych, którzy umarli, to my dalej musimy umierać? Jak chcesz, żeby o do tobie napisali wiersz, to musisz umrzeć, no nie ma opcji, żeby ktoś w ogóle się zapraszł, Nie, eee, ja tam wiersz, piosenek nie lubię. Ktoś ma napisać, jak, jak to nie lubię, nie ma nie lubię. Ktoś ma napisać o tobie wiersz, a ty nie chcesz umrzeć? Czy ja od biedy sam mogę napisać o sobie wietrz? Eee. To już nie to samo. To już nie to samo. Każda pliszka swój ogonek chwalić, jakoś tak to było. Każde co? Pliszka, czy sroka? A pliszka. Czy... Dobrze. Ewentualnie chwali pięta w końcu stała. Ale to na inną okazję. A stała tu to. się zgadzało. Nie, no ten to tylko o no. Co stało? Czy co jednym? Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Tak, widzę, że czytasz kolejny wiersz. Leopolda Staffa. No, a propos Staffa. Nie, Waldek, naprawdę. Przepraszam, to jest lepszy temat. A, a, a, zakłopotało cię to. Normalnie to byś wysłał gołębia pocztowego z zapytaniem, ale... Zakłopotało mnie, bo ja myślałem, że... Pierwszy, lepszy wiersz z brzegu będzie jakiś taki, no, naprawdę pozytywny. Ja lubię sobie robić ja trochę z wierszy, ale no z pozytywnych ty... wierszy, a jak one są smutne, to, się, to jest po prostu jak kopanie leżącego. No. no, gdzie tu przyjemność? Nie, w ogóle żadne pole do popisu. No. Co innego kopanie stojącego. A propos stojącego? I tym optym... Stań polsko-woja! Tym optymistycznym akcentem. Skończymy dzisiejszy odcinek, Ten był narodowy, on się w ogóle nie udał. Nie. Ale następny odcinek będzie nie, nie, nie, o, o podległości, bo jak nie będzie o niepodległości, to będzie o podległości. A już będzie inny. To, był, to było wydanie świąteczne. Hmm, tak, to było wydanie świąteczne. Żegnam Was jak I Ja bardzo dobranoc. Nie. Tak, dobranoc. Ale my postąpić zgodnie z tymi wiatrzami, nie można jeszcze iść spać, trzeba coś zrobić. Dobranoc! Pani Polsko moja!